Apostol Paweł w liście do Rzymian w piątym rozdziale pisze Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi To słowo oznacza bezsilni, bezradni, bez, bez mocy We właściwym czasie umarł za bezbożnych Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego Prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Bracia i siostry, w kontekście tego, o czym dzisiaj mówiliśmy, zobaczmy, jaka była Boża postawa, kiedy posłał swojego syna na ten świat, aby za nas umarł. Czy Bóg postawił z jednej strony wartość swojego Syna, a z drugiej wartość ludzkości. I to wartość ludzkości była cięższa i sprawiła, że warto było, żeby Jezus za nas umarł, bo my byliśmy tacy cenni. Bo ci wszyscy, którzy mieli być zbawieni, po prostu stanowili taki, taką, takcy byli cenni, że, że Jezus za nich przyszedł umarł. Wiecie, czasami słucham niektórych ludzi tak to brzmi, takie wrażenie jest. Mówią: Jesteś taki cenny dla Boga, jesteś tak wartościowy, że gdybyś był jedynym człowiekiem tej Ziemi, to Pan Jezus przed za Ciebie umarł. To tak pięknie brzmi, wiecie, to takie sentymentalne jest, ale to nie jest prawda. To nie jest prawda w tym sensie, że nie wiem, może Jezus by przed umarł, nie, nie, nie to chcę powiedzieć. Ale to takie. Stwierdzenie, że to Jezus przyszedł dlatego, że my jesteśmy tyle warci, że, że jesteśmy tacy ceni, że Jezus swoją krew za nas przelał, to jest stawianie akcentu w niewłaściwym miejscu. To nie dlatego, że myśmy byli ceni. To jest wyraźnie powiedziane, kiedy byliśmy słabi. To słowo słabi zawiera w sobie ideę bezwartościowości, niemocy. Oznacza, zawiera w sobie tą ideę właśnie, że, że nie mieliśmy w sobie czegoś cennego czegoś wartościowego dalej mówi umarł za bezbożnych kiedyśmy byli grzesznikami dalej mówi i te wszystkie wyrażenia pokazują że to nie jest kwestia jego wartości, i naszej wartości które miałyby w jakiś sposób zdeterminować jego decyzję on nie przyszedł tutaj dlatego, że myśmy byli tacy cenni i tak bardzo wartościowi, że On gotów był zapłacić taką wysoką cenę za nas. I ktoś powie, bracie, no co Ty mówisz? Ty tutaj chcesz nam powiedzieć, że my jesteśmy nic nie warci. No, Słowo Boże mówi, że wszystkie narody są dla Boga jak pył. Są tyle warte, co pył. Jesteśmy jak, jak kropla w wiatrze. Kiedy Bóg wybrał swój lud, nie powiedział im, że jesteście wspanialsi, cenniejsi, lepsi, inteligentniejsi, czy cokolwiek jeszcze innego spośród innych narodów, że was sobie wybieram, wręcz przeciwnie mówi dlatego, że byliście najmniejsi, najsłabsi dlatego was sobie wybrałem i apostoł Paweł mówi, bracia rozejrzyjcie się między sobą ilu spośród was jest wielkich w tym świecie ilu z was możnego rodu ilu was znamienitych byli tam tacy, to nie znaczy że nie było tam żadnych ale ilu ilu bogatych tam było, ilu takich na wysokich stanowiskach, ilu takich byli tacy widzimy, że był, byli tam zdarzali się tacy jak Filemon którzy mieli wpływy, którzy mieli pieniądze, którzy posiadali jakieś majątności, byli tacy ale nie było ich wielu były jednostki natomiast większość to byli prości ludzie biedni, niewykształceni prości i Bóg, i apostoł Paweł przez, przez Natchniony Duchem Bożym Mówi, takich sobie Bóg upodobał Mówi, nie to, co było wielkiego I cennego tego świata A to, co niskie To, co wzgardzone To wybrał Bóg I dobrze o tym pamiętajmy Że kiedy mówimy o miłości Bożej do nas Kiedy mówimy o tym wielkim zbawieniu, które Bóg nam dał w Jezusie Chrystusie, to ono nie zasadza się na naszej wspaniałości, ale zasadza się na Jego wspaniałości, który nie widząc w nas wielkiej wartości, zainwestował w nas największą wartość, jaka jest we wszechświecie, aby nas podnieść do godności Synów Bożych. I jeśli dzisiaj mamy wartość, a wierzę, że w oczach Bożych mamy wartość dzisiaj, to jest to wartość, która została nam dana z łaski. To jest to, co Bóg nam dał w Jezusie Chrystusie To, czym nas uczynił w Jezusie Chrystusie Co z łaski przyjęliśmy Nie coś, na co zasłużyliśmy Nie coś, na co zapracowaliśmy Nie coś, co w jakiś sposób nam się należało Nic nam się nikomu nie należało Należała nam się śmierć Za nasze grzechy i za nasze przestępstwa Należało nam się wieczne oddzielenie od Boga się należało. I w sprawiedliwości Bożej to powinniśmy wszyscy byli dostać. A jeśli dostajemy cokolwiek innego, to jest łaska. To jest łaska Boża. I Bóg, jak widzimy tutaj, nie kieruje się tym, czym my się często właśnie kierujemy. Nie, nie, nie, nie, Bóg nie ważył te, tej, tej, tej naszej wartości i wartości swojego Syna, ale Bóg w miłości dał swojego Syna, dał to, co miał najcenniejszego za nas, kiedyśmy nie byli nic warci. kiedyśmy byli spontowani, kiedyśmy byli grzeszni, kiedyśmy byli wrodzy Bogu kiedy byliśmy słabi wtedy Chrystus za nas umarł i tutaj czytamy Bóg zaś daje dowód swej miłości ku nam przez to to jest Jego miłość nie, że myśmy Go umiłowali, nie, że myśmy Go wybrali ale, że On nas umiłował że On nas wybrał i że On samego siebie za nas wydał i to chcemy świętować w tej wieczerzy, to chcemy wspominać, za to chcemy Mu dziękować i to chcemy modlić się, że Bóg włożył w nasze serca, abyśmy nigdy nie, nie, nie, nie pozwolili temu duchowi pychy mieszkać w nas, i inspirować nas i abyśmy też do ludzi tego świata nie próbowali ich pychy ulechtać, kiedy głosimy im Chrystusa. Ale tak jak Słowo Boże mu, mówi Mówić o ich grzeszności Mówić o ich bezwartościowości przed Bogiem Bez Chrystusa Mówić o tym co Biblia o nich mówi Że są zrujnowani przed Bogiem Że są potępieni Jeśli nie mają Syna Bożego już są potępieni Już na nich wyrok jest, jest już wydany Już nie ma dla nich nadziei Teraz tylko w Chrystusie muszą szukać ratunku dla swojej duszy Tylko w nimi do Niego muszą uciec Jeśli chcą z, uniknąć wiecznej zagłady nie mają nic czym Bóg, co co na Bogu zrobi wrażenie kiedy staną przed Nim wszelkie dobre uczynki są jak szata programu, tak samo jak i nasze to wszystko nie ma wartości zbawczej, to wszystko nie ma wartości odkupieńczej, to wszystko nie ma wartości nie ma mocy, żeby nas oczyścić, uwolnić z naszych grzechów darować nam te Boże do dobrodziejstwa to wszystko nic, nic, nic, nic nie znaczy przed Bogiem tylko od niego możemy coś dobrego otrzymać. I tylko przez niego nasze życie może nabrać wartości. I on nam to w Chrystusie łaskawie daje. Daje, mówi chcecie, mówi chodźcie za darmo, kupujcie. To jest dopiero sklep. Mówi, za darmo mówi, kupujcie. Na księdze Izajasza takie wezwanie czytamy. Przyjdźcie i za darmo, bierzcie, kupujcie. Boże błogosławieństwa, te Boże bogactwa Chwała Bogu Chcemy podziękować Mu Chciejmy jeszcze i teraz w tej modlitwie Wyrazić naszą wdzięczność Za tą łaskę, którą nam ukazał W Panu Jezusie Chrystusie Chcemy brać z tego chleba i pić z tego kielicha Z wdzięcznością Wspominając to, co nasz Pan dla nas uczynił Panie, nie nam Nie nam, ale sobie w temu imieniu Oddaj chwałę. Tobie, Panie, jedynie się należy cześć. Tobie jedynie uwielbienie. Ty jedynie jesteś godzien chwały i czci. Jakże, Panie, jesteśmy wdzięczni, żeś się nam objawił, żeś nie pozostawił nas w tym stanie grzechu, w tym stanie naszej słabości, w tym stanie naszej niemocy i tych wszystkich braków. Jakże jesteśmy wdzięczni, żeś ku nam się zniżył, w Panu Jezusie Chrystusie, nie bacząc na hańbę krzyża, nie bacząc na te wszystkie ofiary, które przyszło Ci ponieść, aby nas ratować. Ale Twoja wielka miłość sprawiła, żeś Panie to wszystko dla nas uczynił. I żeś nadał nam wartość. I że czynisz nasze życie cennym. I chcemy Panie, żeby tak było. Chcemy chodzić z Tobą w jedności, w bliskości naszej, naszej, naszego poddania się Tobie i wszystkiego w naszym życiu aby ta ofiara, którą za nas złożyłeś, okazała się skuteczna w każdym z nas. Abyśmy już dłużej nie żyli dla siebie, nie żyli w gonitwie za rzeczami tego świata, ale prawdziwie żyli dla Ciebie, ku Twemu upodobaniu, starając się we wszystkim Ciebie chwalić, Ciebie czcić, Ciebie głosić, Panie, nie wstydzić się Ciebie, ale opowiadać, jak dobry jesteś, jak wspaniały jesteś w naszym życiu, jakże jesteśmy Wdzięczni za to, że nam się objawiłeś Daj nam Panie prosimy Tę bliską społeczność z Tobą Aby z niej czerpać tę odwagę Tę mądrość, tę łaskę Do prowadzenia życia Które teraz będzie odzwierciedleniem tej łaski Którą w nas wlałeś Tej zmiany, której w nas uczyniłeś Tego wyposażenia, które nam dałeś Gdyż bez Ciebie pani, nic nie możemy uczynić Bez Ciebie jesteśmy zupełnie bezradni Ale z Tobą Panie wszystko jest możliwe nie ma żadnej rzeczy, której nie moglibyśmy uczynić, jeśli Ty nas do niej powołujesz i nas do niej przysposabiasz. Ty jesteś wszechmogącym Bogiem i daj nam tę głęboką wiarę i ufność w Tobie, abyśmy śmiało kroczyli przez to życie, nie w własnej sile, nie opierając się na czymkolwiek w nas, ale czerpiąc z Twojego źródła nieskończonego, niewyczerpanego, obfitego, tego życia, które nam dałeś w Panu Jezusie Chrystusie. Za to Cię, Panie, wielbimy, za to Cię wywyższamy, za to bogactwo łaski, jakie jest naszym udziałem w Nim. I prosimy, byś i teraz, Panie, pobłogosławił ten chleb, który łamiemy, pamiętając o Jego śmierci za nas, o Jego ciele wydanym za nas. Pobłogosław, prosimy ten chleb. I daj nam, biorąc tego chleba, rozmyślać i dziękować i na nowo dedykować też nasze życie Tobie abyś mieszkał w nas i aby nasze ciało do Ciebie należało aby było Twoją świątynią po błogosław też prosimy ten kielich wina o jakże wdzięczni jesteśmy za tą krew która ten, o której ten kielich świadczy za tą drogocenną krew, która zmywa wszelki grzech, która oczyszcza nas od wszelkiej nieprawości, która sprawia, że nawet pomimo naszych upadków i potknięć i braków możemy mieć z Tobą społeczność i możemy mieć kolejne i kolejne szanse. Dzięki Ci, chwała Tobie, chwała Tobie, Panie. Bosi nas i wzmocni nas.